Za drzwiami znajdował się szeroki korytarz. Ściany pomalowane na elegancki odcień delikatnego beżu, latte, a może po prostu kawy z mlekiem. Matylda nie do końca odróżniała półcienie i ćwierćcienie kolorystyczne, jakby jasny brąz, jaśniejszy brąz i bardzo, bardzo jasny brąz wpadający w beż nie były wystarczającymi określeniami barw. Za to głęboki brąz wykładziny przypominający ciemne kakao był prostym do opisania kolorem W gablotach na ścianach wisiały nagrody, wyróżnienia Zdjęcia z imprez integracyjnych Zapewne jeszcze przed ich rozpoczęciem Wnioskując z powagi na twarzach uczestników A także różnych gal, targów i tym podobnych wydarzeń Matylda szła powoli za sekretarką Iwanowicza Przyglądając się kolejnym fotografiom Jedna z nich zwróciła jej uwagę było to zdjęcie, na którym Mateusz Dąbek odbierał nagrodę. Wśród osób sfotografowanych zauważyła inną znajomą twarz. Twarz mężczyzny wychodzącego tamtego popołudnia z domu Renaty Dąbek. Zaskoczona stanęła jak wryta przed gablotą. — Coś się stało? — zapytała Danuta Rozmiarek, odwracając się ku Matyldzie. Szła przodem i, opowiadając o firmie, nie zauważyła, że pani detektyw się zatrzymała. — Nie. Skłamała bez zająknienia. To zdjęcie zwróciło moją uwagę. 15 września 2010 roku. To sprzed tygodnia. Tak, zgadza się. Nagroda dla przedsiębiorcy roku. Pan prezes nie przepada za takimi uroczystościami i najczęściej wysyła dyrektora Dąbka, by reprezentował firmę. To bardzo przystojny mężczyzna. Zauważyła Matylda, zastanawiając się gorączkowo, jak zapytać o tego drugiego. — Prezes? — zdumiała się sekretarka. — Dyrektor Dąbek. — A, dyrektor Dąbek. Owszem, bardzo. Przyznała jej rozmówczyni, ochłonąwszy szybko. — Jest bardzo fotogeniczny. Pewnie dlatego prezes Iwanowicz korzysta z jego wizerunku. Matylda ciągnęła ten wątek. Pan prezes koncentruje się na umiejętnościach dyrektora Dąbka, w tym tych interpersonalnych. Sucho odparła sekretarka. Na pewno. Zgodziła się z nią Matylda. Ze słów pani Renaty wynika, że mąż bardzo poświęcał się pracy. To jedna z przyczyn, dla których jest tak zaniepokojona jego zniknięciem. To akurat po części była prawda. Jak ona się miewa? Zapytała łagodniejszym tonem Danuta. No cóż mogę powiedzieć, nie jest dobrze. Odpowiedziała, wzdychając ciężko, jakby chciała dać do zrozumienia, że Renata Dąbek jest pogrążona w ciężkiej depresji. Bardzo jej współczuję. Z pewnością. Czy tylko dyrektor Dąbek reprezentuje firmę na tego typu uroczystościach? Ależ skąd? Pan prezes uważa, że umiejętność pokazania się w świecie biznesu jest korzystna dla firmy. Zwłaszcza, że sam nie bardzo ma co pokazać, dopowiedziała sobie Matylda. Czy w branży filtrów do przydomowych oczyszczalni ścieków wygląd ma jakieś znaczenie? Iwanowicz nie doszedłby do takiego stanowiska, gdyby brakło mu inteligencji, ambicji, umiejętności i doświadczenia, a w świat wysyła ładniejszych. A ten tutaj też od was? Wskazała palcem na interesującego ją mężczyznę. To Romuald Muszyński, zastępca dyrektora Dąbka. Również bierze czynny udział w reprezentowaniu firmy. Matylda ze zrozumieniem pokiwała głową. Romuald Muszyński, zastępca dyrektora Dąbka. Hipotetyczny kochanek żony albo to, co ukazywało zdjęcie, mogło być przyjacielskim uściskiem, który po prostu został niewłaściwie zinterpretowany. Gdyby tak było, Dąbkowa nie ukrywałaby tej znajomości podpowiedziała jej intuicja. — Panowie się przyjaźnią? — zapytała od niechcenia, wskazując na kolejne zdjęcie, gdzie obaj trzymali uniesioną w górę statuetkę i uśmiechali się z dumą. — A skąd? — rzachnęła się sekretarka, po czym zreflektowała się szybko i wyjaśniła. — Łączy ich przyjacielska rywalizacja. — Przyjacielska? — Zgadza się, przyjacielska — Pan prezes bardzo nie lubi niesnasek wśród pracowników. Nie jest też zwolennikiem zacieśniania więzi między nimi poza miejscem pracy, gdyż w jego opinii rodzi to na ogół pole do wzajemnych animozji. Czy pan prezes również stosuje się do tej zasady? Ależ oczywiście! I to zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Czyli siedzi w domu sam jak palec? To znaczy, pan prezes nie jest zwolennikiem przenoszenia relacji prywatnych na zawodowe i odwrotnie. Uściśliła szybko sekretarka. Ale co to ma do dyrektora Dąbka? Zupełnie nic. Interesowały mnie relacje między dyrektorem Dąbkiem a dyrektorem Muszyńskim. A tak, rzeczywiście. Stropiła się Danuta. Za dużo gadam. Ale skąd? Zaprzeczyła Matylda, uśmiechając się serdecznie. Pan dyrektor Muszyński jest w pracy? Sama nie wiedziała, czy lepiej byłoby go zastać, czy też nie. Jak wytłumaczyłaby swoją obecność w barze? Przypadek? Prywatna detektyw, która przypadkowo podrywała kochanka Renaty Dąbek, a teraz szuka jej zaginionego małżonka? Tak. Muszyński na pewno uwierzyłby w przypadkowe spotkanie. Nie... Dyrektor Muszyński od kilku dni jest na urlopie. Wraca w przyszłym tygodniu. W takim razie kto się zajmuje działem pod nieobecność obu dyrektorów? Sekretarka zawahała się, po czym odpowiedziała niepewnie. Chyba asystentka dyrektora Dąbka. Coś tu nie grało. Główny dyrektor działu zaginął, a oni nie ściągają z urlopu zastępcy? Takie zaniechanie z pewnością nie było w stylu Iwanowicza. To pan prezes nie skrócił urlopu dyrektora Muszyńskiego? Danuta Rozmiarek rozejrzała się po korytarzu, na którym utknęły, gdy Matylda zaczęła wypytywać o umieszczone w gablocie zdjęcia. No... Zawahała się. Jest mały problem. Nikt się nie może z nim skontaktować. Naprawdę? Szare komórki detektyw Dominiczak obracały się jak na karuzeli. Dąbek zaginął, a Muszyński wraz z nim... Jak to? Ma wyłączony telefon i nie odpisuje na wiadomości. A jego żona? Żona? Tak, żona dyrektora Muszyńskiego. Dyrektor Muszyński nie ma żony. Ach, ta, Mruknęła w zamyśleniu. Facet jest kawalerem, a spławiał ją na żonę. Jej zagrywka musiała być nad wyraz kiepska. Do tego zareagował bardzo nerwowo i wyzwał ją od wariatek, co wobec braku żony uznała za znacznie przesadzone. A w ogóle to sprawiał wrażenie zdenerwowanego. Hmm. Czyli nie wiadomo, gdzie spędza urlop? Nikomu nic nie powiedział? Z tego co wiemy, to nie. I za jego sekretarka też nic nie wie. Hmm. A pan prezes Iwanowicz tak po prostu przeszedł nad tym do porządku dziennego? Niezupełnie. Na twarzy jej rozmówczyni pojawił się wyraz zaniepokojenia połączonego ze zmieszaniem. Tak jakby powiedziała za dużo i teraz nie wiedziała, jak z tego wybrnąć. Nie ma zielonego pojęcia o sytuacji, prawda? Matylda ściszła głos niemal do szeptu, wczuwając się w sytuację. Rozgrywała partię pod tytułem Mamy wspólną tajemnicę. Nikomu nic nie powiem. Pan dyrektor Muszyński prosił Iskę, żeby nie przełączała żadnych telefonów, bo chce odpocząć. Głównie chodziło mu o telefony od dyrektora Dąbka. W pilnych przypadkach miała pisać na prywatny adres mailowy. Wyjaśniła półgłosem sekretarka prezesa. Ale on nie odpisuje. Może jeszcze nie przeczytał. Nie powiedziały panie panu Iwanowiczowi o problemie ze skontaktowaniem się z dyrektorem Muszyńskim? — Prezes dopiero dziś rano kazał go ściągnąć. Jeden dzień nieobecności to jeszcze nie powód do wszczynania alarmu — powiedziała obronnym tonem Danuta. — Ale pan Muszyński ma wyłączony telefon — zauważyła całkiem słusznie Matylda. — Gdyby tu pani pracowała, też by wyłączała telefon. Mój ostatni urlop spędziłam, ganiając między działką a firmą. — Syknęła Danuta, jednak opanowała się szybko. Zdaje się, że wykorzystałam dni wolne w niefortunnym czasie. Mimo wzburzenia udało jej się przywołać na twarz cień uprzejmego uśmiechu. Oto co robią lata pracy dla prezesa Iwanowicza, pomyślała Matylda współczująco, gdy sekretarka zapytała grzecznym, profesjonalnym tonem. To z kim chce pani najpierw porozmawiać? Przemianę Danuty rozmiarek w biurwowego robota Matylda odebrała jako sygnał zakończenia sekretarskich zwierzeń. Nie chciała naciskać. Dowiedziała się znacznie więcej niż się spodziewała, chociaż nie usłyszała niczego, co pomogłoby jej odgadnąć, gdzie się podziewa dombek. I niczego więcej się nie dowiesz, stwierdziła skwaszonym tonem intuicja. Jeśli ukrywają przed prezesem nieobecność Muszyńskiego, to z pewnością stanęły na głowie, by odnaleźć dąbka. Żadna z nich nie wie, gdzie się podział, ale z tych dwóch zaginionych sekretarki solidarnie kryją Muszyńskiego. – Interesujące – uznała. – Bardzo interesujące. Chętnie zamieniłabym kilka słów z asystentką. Skoro Eliza Kontek jest prawą ręką Dąbka, powinna całkiem sporo wiedzieć na jego temat. Nie można z kimś blisko współpracować i zupełnie nic nie zauważyć. Mówi się, że nikt nie zna swojego szefa równie dobrze jak jego sekretarka, ale Matyldę zastanawiał taki podział pracy – asystentka wykonywała obowiązki zastępcy dyrektora, a zastępca dyrektora pełnił w rzeczywistości funkcję kierownika zajmującego się mniejszymi klientami? Może coś źle zrozumiała. Czy dyrektor Muszyński również ma asystentkę? Zapytała, gdy Danuta pospieszyła przodem, prowadząc ją ukrętym korytarzem. Nie, tylko dyrektor Dąbek. Chodzi pani o to, że tylko dyrektor Dąbek ma asystentkę? Czy że w dziale handlowym tylko dyrektor Dąbek ma asystentkę? Nie rozumiem pytania. Wymamrotała jej przewodniczka, odwracając się z ręką na klamce drzwi z tabliczką dyrektor handlowy Mateusz Dąbek. Każdy dyrektor w firmie ma swoją asystentkę? Nie. Aha, ciekawe, wrzasnęła intuicja. Tylko dyrektor handlowy i dyrektor działu marketingu. To skutek podziału na klientów większych i mniejszych. Tymi mniejszymi zajmują się zastępcy dyrektorów działów. Większymi, sami dyrektorzy, a asystentki... Tak, dziękuję, rozumiem. I było się z czego cieszyć? Wspomniała sobie w duchu Matylda. Nic w tym dziwnego, znaczącego czy podejrzanego.